że wciąż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 Nie, nie, nie. To jest... Całe miasto podobne jest odwzorowane z Silent Hill. Znaczy wzorowane, nie? Jak te, jak te miejscówki są, ale to jest wszystko tak. coś innego. Nawet z tego, co dzisiaj widziałem, ten pierwszy trailer, bo na ich stronie tego moda można tam filmiki i zdjęcia pooglądać, to nawet troszeczkę ten główny motyw dźwiękowy zmienili troszeczkę, tę piosenkę. Mam tutaj nawet napisane, że wersja językowa angielska, która będzie...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 Eee, jakaś grupa fanów robiła tego Metal Gear'a jedynkę bezpośrednio odzywując mapę. T Tą z NESA. Tylko wpuszczając nową tak, postać, tak, tak, i tak, tak dalej. Skabili, Było coś tak. takiego i zostali zablokowani. Bo na ten...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 Mam dwa Silent Heale, tu za darmo, tu za pieniądze na konsolę tylko, no to wiadomo. O to się może rozbić. Spójrzmy na to tak, że nie można tak za bardzo porównywać Piki do Alchemili, ponieważ... Te dwie gry są tak jakby różne. Oczywiście, jestem widok e, e, z pierwszej osoby, jest ten cały klimat strach, no ale pójście na P.T., jakiej tam trzeba było mieć łeb, żeby rozwiązywać zagadki, tak? A w Alchemili jest praktycznie tylko przemierzanie tego miasta, przynajmniej z tego, co na razie mam pokazane, więc tutaj raczej nie martwiam się, że Alchemila będzie jakimś tam konkurentem dla P.T. Oczywiście to się wszystko może zmienić niedługo, bo ten mod może być rozbudowywany, a na przykład twórcy P.T. mogą zawalić takim studeniami bo ile Kojima jest w stanie w ogóle to zawalić Del Toro A wy jak sądzicie? Ja myślę, że P.T. wyjdzie i tak, i tak na PC-ty, bo wszystko od Konami prawie wychodzi, wychodziło. Tylko za opóźnieniem.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 50 tysięcy. Nie sądzisz, że tego byłoby za dużo wtedy, 50 tysięcy abonamentów po ocenie co miesiąc komuś innemu zamiast na przykład wszystkiego za jednym razem? Ale Jacek nikt ci nie każe kupować wszystkiego, no, no, możesz wybrać sobie to, co ty tak naprawdę potrzebujesz. I jak, jest, jak jest wybór na rynku, to jest dobrze. No dobra, ale na przykład chciałbym mieć, nie wiem, książki, filmy, muzykę i gry. Na czym? To ja bym przykład wolał płacić na, je na, na czym się na. Na wszystkim. Nawet na przykład na komputerze.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 tego co oferował nam Ari, to ja jestem kupiony. No, jak się ten nazywało Draft Traka, te pomieszczenie, te pomieszczenie, gdzie oni wchodzili i, i wirtualna rzeczywistość się na ściana Wiecie, jak to się nazywało? Bo, bo chyba najbliżej, najfajniej, najfajniejsze zastosowanie tych holo, matrix. nie, Matrix to nie to. Tych to właśnie byłoby w tym stylu, że coś połączonego z grami, że, że masz w całym pokoju i klucz. Jak, jak to się nazywało?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 chciał oferować coś takiego w swoich konsolach. się chyba nazywał Illumirum? Tak. Ja jakoś tak, takie. czy Room Alive, nieważne, że poza tym, co widzieliśmy na telewizorze,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 Powiedzmy w skrócie, ja mam takie same odczucie do tego Rezidenta, jak ty masz do was, bo dla ciebie Delastomous się nic nie zmieniło, tylko tekstury i rozdzielczość podciągnęli, prawda Jacku? No dokładnie, i dodali Fotomount. Już nawet nie liczę tych dodatków, bo to jest ta mniejszość, tak? Ale no oryginalnie tylko Fotomount i piksele.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 Jak to było na, iPadzie? na... Tak, jak to było na PC, to ja słyszałem o tym. W formie jakoś już nowinki, jakoś bardziej się tym tematem nie zainteresowałem. Po prostu kolejna gra Indie, gdzie jesteś celnikiem i tylko tyle. Dopiero jak na iPadzie otworzyłem od, tą grę, to się powiem ci grubo zdziwiłem. Fajna, fajna gra. Może, może ty coś więcej o tym opowiesz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 z tymi papierami, a przychodzi tam gościu, który, który daje nam paszport, a tam na przykład nie jest o jeden dzień się spóźniło z ważnością tego paszportu, ale nie możemy go przepuścić, bo go przepuścimy, to, to dostajemy tam karę, tak? Chyba do trzech razy masz bez, bez finansowej kary, prawda? Tak, tak, jest dokładnie tak. No dokładnie. Trzy razy bezfinansowej potem jest ten.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 który każe nam się śpieszyć, więc. gierka jest ogólnie według mnie bardzo przednia i ja polecam jest. każdemu. Ja tak samo. i Mnie tak gra dziwiła, bo właśnie myślałem, że to będzie taka popierdółka na kibel, co siedzisz i po prostu wolno, się chwilę parę razy palcem klikasz, a okazało się, że powtarzałem tą grę w kółko w kółko, żeby każdy dzień z jak najlepszą punktacją po prostu kończyć